Czuję się jakbym sam budował od Starda 2. Nie dość, że jestem opóźniony i nie chodzi tylko o to, czy jestem opóźniony w rozwoju, czy nie, to nie miałem czasu nagrać. Naprawdę nie miałem czasu nagrać. Z chęcią myślałem, że nagram taki wspaniały, wybajeżony podcastowan, jak ten opóźniony, co prawda, Roberta Kesslinga, von Kesslinga, który... Dobrze się słuchało, długi był, ale fajny był, troszeczkę opóźniony, no może ja nie będę dzisiaj tak bardzo opóźniony jak on, ale tak troszeczkę mi się też nazbierało za skórą, a to katar, a to nie mogę mówić, a to znowu dzieci, a to inne sprawy, także przepraszam za opóźnienia i zapraszam do wysłuchania, może nie ekspresowego, ale przyjezdnego, przyjezdnego jak na Euro 2012 od Strada 2 i życzę od razu Wam drodzy słuchacze, Abyście, jeżeli będziecie słuchać, bądź oglądać Euro 2012, żebyście nie żałowali straconych przed telewizorem chwil. To chyba są najlepsze życzenia, jakie mogę Wam złożyć, bo w to, że Polacy coś wygrają, to nie wierzę. Mam tylko nadzieję, że nie będzie trzech meczy. Meczu rozpoczęcia, meczu o wszystko i meczu o honor. Zapraszam. Raz, Raz, dwa, trzy. Zapraszamy na cotygodniowy przegląd polskich podcastów każdy weekend. Słuchacie podcastu podcastofon.pl I już wiesz, co słychać w polskich podcastach. Słuchajcie i komentujcie. www.podcastofon.pl podcastofon.pl. Cotygodniowy przegląd tego, co dzieje się, w polskich podcastach. Wracając do tego, co powiedziałem, że zaczynamy meczem o wszystko, to takim meczem o wszystko był podcast Mateusza Baniszewicza o piwie. Imperium atakuje odcinek 90 podcastu już. I powiem wam, słuchało mi się go dobrze. Słuchało mi się tak dobrze, że aż zacząłem szukać tej pinty tej pinty, tak z browaru pinta yy, to było piwo ważone w stylu imperial india pale ale i powiem tak zrobiłem sobie smaka ale mam niestety minimum 60 km do najbliższego sklepu gdzie mogę dostać to piwo Mateusz Baniuszewicz rozmawia o tym piwie które nazywają chłopaki genialnym yy, z Arturem Radomskim i, i powiem tak nie chcę więcej słuchać takich podcastów o suchym pysku. To jest niepokrasnoludku. I za karę macie typ tygodnia. Więcej nie będę mówił, mam ochotę na, na to piwo. Czekam aż ktoś mi je przyśle, bo. Zrobiliście mi smaka. Kolejnym odcinkiem. Nie, przepraszam. Kolejnym podcastem będzie także 26 maja. Podcast prosty, który prowadzi Wojtek i kim są właściwie realianie, czy to kolejna sekta ufologiczna. Dosyć ciekawy odcinek, bardzo ciekawie sformułowane opisy związane z filozofią, kto to są realianie i czy tak naprawdę można mówić o wierze realiańskiej, bo skoro realianie są tacy, są, to jak można w to wierzyć? Podcast ciekawy do posłuchania, polecam. Kolejnym odcinkiem będzie Beskitu, odcinek wapienny. No to chłopaki tym razem mieli wapno wyznanie i byli nudni. Byli tak nudni, że powinni się nazywać odcinek wapienny, ze względu na to, że jesteśmy stare z gredy i wapniaki i nie chce nam się porządnie czegoś nagrać. Jestem troszeczkę, można powiedzieć, nie tyle zniesmaczony, bo w Beskitu można być łatwo zniesmaczonym, znies ale znudzony. Tego po Beskitu się nie spodziewałem. Z reguły targało mną na lewo i na prawo i nie wiedziałem, co mam ze sobą podziać. No i niestety musiałem tego przesłuchać. Jak chcecie, to słuchajcie. Ja, powiem tak, wynudziłem się. Jedno ze słabszych Beskitu tym razem. Można wysłuchać. Nie jest takie, jak to Beskitowcy potrafią, takie wulgarne, ale było nudne. Kolejnym odcinkiem Brak sygnału zakamarki audio. Przemek Szczepaniuk rozmawia z Igorem Kruszewicz Kruszewskim, gitarzystą, kompozytorem, inżynierem dźwięku, bla ble, ble. Człowiekiem, który ma bloga zakamarki audio. I Igor zdradza nam tajniki poprawnego nagrywania głosu, czyli można powiedzieć taki podcasting w pigułce. Bardzo dobry podcast. Ja mu daję drugi typ tygodnia, bo myślę, że to jest zasłużony typ. Zasłużony za rozmowę, która coś wnosi. Bardzo ciekawie zrobioną, a sam przez chyba dobre dwie godziny siedziałem na tym blogu i czytałem, słuchałem i, i powiem tak, mam niedosyć. Mam niedosyt. Bardzo dobry podcast. Polecam. Kolejnym podcastem, który będę omawiał, omawiał będzie Robert Mug z czteropaku. Nie, przepraszam. Podcast Czteropak, gdzie tytuł tego odcinka jest Robert Mug i Artur Rutkowski oraz Hubert Mayer omawiają zmarłego 7 lat wcześniej Roberta Muga. I powiem tak, nie spodziewałem się, że to właśnie dzięki Robertowi Mugowi tyle dobrego w muzyce posiadamy. Bardzo dobrze dobrana muzyka, bardzo dobrze przeprowadzony na rozmowa, bo ja bym powiedział, że nawet wręcz wywiad. Jeden od drugiego robi wywiad. Wywiad, co wiedzą, czym się fascynują, co jest dobre, co nie. Z całym czystym sercem polecam. Dobrze mi się tego słuchało. Mam nadzieję, że i Wam także dobrze się posłucha. I przechodzimy do 28 maja, gdzie w Japanie Nation nasz Mateusz Urbanowicz zwany Gom -Jabar. Tak, lubię tego Gom Jabar, Zawsze mi się to kojarzy z Dnioną. I on mówi o dojinshi i prawach autorskich. Muszę wam powiedzieć, że chciałbym, żeby w Polsce było takie dojinshi. Żebyśmy... Czy dojinshi? Dżin... Do dojinshi? O, już nie pamiętam. dał, dał Daojinshi! Nasz klient, nasz pan... dał, O, czyli tak. Dojinshi. Dojinshi. Tak, zapamiętajcie. Dojinshi. A jak nie, to lepiej posłuchajcie, jak to Mateusz poprawnie wymawia, gdyż... Jest to bardzo ciekawy, krótki to co prawda podcast, ale naprawdę, naprawdę warty polecenia. Dobrze mi się go słuchało. Chciałbym, żeby w Polsce, tak jak już zacząłem o to mówić, tylko no, z tym dołudziń się zakapućkałem żeby wszystkie podcasty były takie, żeby wszystkie komiksy, wszystkie prawa autorskie można było tak zrobić, że jak uczysz się czegoś, jak próbujesz coś wprowadzać, to możesz korzystać z tych pomysłów. Nie na zasadzie, że ja się na tym chcę dorobić, tylko ja chcę być dobry, nie wiem, czy sobie poradzę, ale zresztą wysłuchajcie wszystko u Mateusza. To jest bardzo dobry odcinek i z czystym sercem mogę polecić. Kolejnym odcinkiem jest Lifehacker 22, gdzie Marcinczek, Czerczak z Filipem jak on ma na nazwisku? U, hm. Filip, Filip, A, Filip Szareczki, właśnie. I w, gdzie Marcin Czartek wraz z Filipem Szareckim omawiają, jak wykorzystać perswazję w ogóle i w życiu, i w handlu. Z czystym sercem polecam ten Lifehacker. Uznaję go za najlepszego Lifehackera ogólnie. Jak dla mnie najlepszego Lifehackera. Powiem wam obowiązkowo do wysłuchania, jeżeli chcecie poznać preswazję oraz jak się przed nią zabezpieczyć. Kolejnym odcinkiem będzie także 28 maja wisi mi to kwiaty wojskowe. Bardzo dobry odcinek. Muszę wam powiedzieć, że Waldek to się rozwija. Jestem oczarowany tym, co potrafię robić, chociaż końcówka mi się nie do końca podobała, ale ogólnie dobry podcast, bardzo dobry podcast i gdyby nie ta końcówka, pewnie bym dał mu typ tygodnia. Także warto przesłuchać, warto się zastanowić Bo dużo dobrego, bardzo dużo dobrego Można o tym podcaście powiedzieć Kolejnym odcinkiem jest Marcin Czerczak Z podcastu Bezdomni Odcinek 12 Piotr Renowator Muszę powiedzieć, że ja bym podzielił ten podcast na dwie części Pierwszą bym nazwał genialną Drugą bym nazwał zwykłą I bardzo polecam Przynajmniej tą część genialną do przesłuchania Marcin odwalił w tej pierwszej gnialnej części bardzo dobrą robotę, przynajmniej tak ja to sobie odebrałem. Wspaniale poprowadzone rozmowę, to prawda później w połowie troszeczkę się to może nie kleiło, tak jak ja bym to chciał posłuchać, ale warto do wysłuchania całości odcinka, gdyż jest to opowieść człowieka, który został pozbawiony domu przez żonę. No mam nadzieję, że moja mnie nie wyrzuci i jest postawionych wiele egzystencjalnych pytań wiele odpowiedzi pokazana bardzo trudna droga ciężka droga i podcast podcast nie jest łatwy podcast jest trudny, ciężki ale czasami podcasty powinny takie być które poruszają nie tylko wesołe radosne chwile ale też beznadziejne i to co nas boli dla mnie obowiązkowo tym tygodniu do wysłuchania dla każdego. Polecam. Kolejny odcinek, który będę omawiał, to będzie Tyflo Podcast w Radiu N. Dostępność w przestrzeni publicznej, gdzie Michał Dziwisz wraz z Markiem Abramowskim, Michałem Demcem i Pawłem Zadrożnym opowiadają na temat, czym jest przestrzeń publiczna, jak powinniśmy ją Pojmować i czy tak naprawdę przestrzeń publiczna jest dostępna dla niepełnosprawnych innych niż tylko inwalidzi? I dlaczego na przykład przestrzenią publiczną powinno się uznawać nie tylko budynki publiczne, ale też na przykład domy czy centra handlowe? Bardzo ciekawy odcinek, polecam, szczególnie jeżeli ktoś chciałby poznać drugą stronę mocy, czyli spojrzeć na ten świat oczami osób, które inaczej widzą, albo w ogóle nie widzą. Kolejnym odcinkiem będzie Swing, gdzie panowie znowu nie zostawiają suchej nitki na Gwiezdnych Wojnach. Wojny klonów, część piersa. Chodzi o wojny klonów animowane. I powiem tak, jak pierwszym byłem oczarowany i naprawdę zgodziłem się z Jackiem, że Genialny to był podcast, tak tutaj bym powiedział za dużo, za dużo po sobie. Dobry do wysłuchania, ale mnie już nie poderwał. Jakieś takie dla mnie to były odgrzane ko kotlety. Jeżeli jednak Wam się to podobało i chcielibyście, jeśli, by chcieli, jeśli byście chcieli to przesłuchać i na nowo spojrzeć na to, a przede wszystkim obejrzeć i słuchać ich komentarz, o tak, to wtedy naprawdę polecam. I przechodzimy do kolejnego podcastu, gdzie w historii mojej emigracji spotykamy Krisa. Krzysiek od zawsze fascynował się żeglugą i mundurami i niestety spotkał się, na początku spotkał się z twardym życiem w PRL-u. Gdzie wojsko, gdzie życie, gdzie system. Postawił go do pionu. I wymigrował. Wymigrował, bo nie mógł. Nie mógł wytrzymać w tym systemie, gdzie Prawo do założenia rodziny, prawo do nadziei było za 25 lat. Warty odcinek wysłuchania. Typ tygodnia. Polecam. Kolejnym odcinkiem, który ukazał się 29 maja jest odwyk Martina Lechowicza. Gdzie Martin poprowadził dobry odcinek. Naprawdę poprowadził dobry odcinek. I pokazam na przykładach, co to są muły. Dlaczego mm, te muły widzą... Nie widzą. Są, można powiedzieć, na tapecie u Pana Boga, gdzie każdy powinien być takim mułem, dążyć uparcie do celu, bo to się Bogu podoba. Warto słuchać, szczególnie jeżeli próbujemy coś zrobić i nie wiemy, naprawdę nie wiemy, czy chcemy, czy w ogóle możemy coś osiągnąć. I przechodzimy do Jaska Kuchmistrza z podcastu 61966, 635, tytuł. Muszę powiedzieć, że tytuł mi nic nie powiedział. Bo 3566 To mi... Hmm. W sumie powiem tylko tak. Tutaj jest uwaga akurat dla wszystkich można powiedzieć nagrywających, bo Jacek wrzucił niestety albo stety plik z polskimi znakami do internetu. Udało mi się to ściągnąć, ale tylko przez pobierz. Nie udało mi się tego otworzyć odtwarzaczu ani przez stronę. Także na przyszłość polecam wszystkim, żeby nie pisali polskich znaków diaktycznych, bo można się, można się na tym przejechać. A Jacek? A Jacek szczyli bulwersa. Bulwersa rasistowsko-żydowskiego na temat tego, co się dzieje w Polsce, jak Polaków opisano. No wiecie, stwierdzono, że do Polski nie powinno się przyjeżdżać, no bo tutaj można stracić życie. Tak. można tracić życie tak samo jak w Anglii, gdzie ostatnio słyszy się, że więcej mordują Polaków niż w Polsce są Polacy mordowani. Ale o tym, co Jacek wlewa żółć na BBC czy inne media, posłuchajcie sami. Polecam, bardzo ciekawy odcinek, szczególnie, że rzadko można słuchać jak Jacek, jak Jacka ponosi. O, to warte jest posłuchanie. I przechodzimy do spektrum rozwoju, gdzie Anna Sośni z Eweliną Stępnicką rozmawiają z Moniką. Jest to audycja magiczna. Z Moniką tak nosi, tak wy, taki jest tytuł, gdzie możemy spokojnie posłuchać na temat wróżb na temat y, nauki o nauki, wiecie, tych bioenergoterapeutów, uzdrawiania ludzi i tych innych y, różnych ciekawych alternatyw względem szanowanej nauki słuchało mi się tego dobrze i wszystkim którzy są zainteresowani takimi historiami mogę z ręką na sercu polecić i przechodzimy do 30 maja gdzie Claude Monet z teorii chaosu daje nam audycję Billy Meyer Historia Prawdziwa gdzie opisuje historię najsłynniejszego kontaktowca czyli tego wiecie co podchodzi do ufoka, a ufak a Ufok mówi, witam was ziemianie. No i opisuje nie tylko tego kontaktowca, ale innego. Opisuje historię osób, które są uznane za kłamców i tych, którzy nie kłamią. I niektóre rzeczy naprawdę wyszły po raz pierwszy na światło dzienne właśnie w tej audycji. Polecam, naprawdę polecam. Dobry podcast. Długi. Uważajcie, weźcie sobie jakąś zagrychę do słuchania. Kolejnym y podcastem 30 maja jest y, tyflo Podcast. Michała Dziwisza iPhone jako telefon jak zobaczyłem ten tytuł to się uśmiałem tak stwierdziłem że faktycznie y, opisywanie iPhone jako telefon to musi być dosyć ciekawa rzecz dlatego że większość osób nie używa iPhone'a do telefonowania tylko do wszystkiego innego Tak. iPhone jako telefon podobno też działa y, a jak y, na to urządzenie zapatrują się osoby niewidome i niedowidzące. Zapraszam do wysłuchania podcastu, gdyż jest dobrze poprowadzony. Nawet sam zrozumiałem, jak obsługiwać iPhona, a myślałem, że tego się nie da zrozumieć. I przechodzimy do 31 maja, gdzie Grzegorz Ciesielski i Filip Szarecki w przedziale rozmów mówią o V-logu, jądrowie i t -volcie. I powiem Wam, no tym razem to było nieśmieszne. Można przesłuchać, bo to był krótki podcast, ale... Ja tęsknię do poprzednich, naprawdę takich robionych, przemyślanych, niewidziwianych przedziałów rozmów. Można było się uśmiechnąć i tyle. Od chłopaków wymagam trochę więcej. Jak ktoś lubi, polecam. Kolejnym odcinkiem z 31 maja jest tydzień Roberta von Gesslinga, który w Trudzie i Znoju my pracowali. Opóźniony opis 20 tygodnia, szczerze polecam, bo był dobry Naprawdę był dobry, chciałbym, żeby moje też były takie dobre jak jego, ale żeby nie były tak opóźnione No i przechodzimy do mojego podcastu, gdzie w Reprintarium umieściłem y, moją audycję, którą prowadziłem y, w Radiu na Fali O Wiedźmach, Utopcach i Wampirach, czyli część druga Kosmologia i Wierzenia Słowian jeżeli chcecie, posłuchajcie, jakość jest straszna, bo mi się tego nie udało nagrać i to było nagranie jednego ze słuchaczy. Koszmarne jest. Ja bym siebie nie słuchał w takiej jakości. I przechodzimy do zakazanej wiedzy, gdzie Marcin Dachtera y, opisuje Bank Watykański versus apelgrim, y, gdzie Marcin rzuca bardzo poważne oskarżenia przeciwko papiestwu przeciwko Watykanowi, gdzie uważa i podaje na to dowody, cytaty z książek, że ludzie z Watykanu wspierali ludobójstwo. Jeżeli chcecie więcej, posłuchajcie, bo może wami zadrżeć w podstawach, w posadach. Nie, niezbyt miło się tego słuchało, gdyż no, jestem wiary jedynie słusznej, a to we mnie uderzało. Ale polecam do przesłuchania, polecam do zastanowienia się i polecam do zrobienia własnego sądu. Kolejnym odcinkiem jest 63. odcinek Radio Stephen King Amerykański wampir, tom pierwszy. I Hubret Spandowski, Mando, z podcastu właśnie Radio Stephen King opisuje amerykańskiego wampira. Bardzo dobrze mi się tego słuchało. Bardzo dobrze mi się słuchało, gdyż Mando potrafi stworzyć klimat potrafi stworzyć taki klimat, że zapragnąłem kupić sobie tego właśnie wampira, tego amerykańskiego wampira, gdyż jeżeli jest w połowie tak dobry jak podcast tego ja muszę przeczytać chyba to powinno wystarczyć jako recenzja bardzo polecam, serdecznie polecam nie daj tym razem typu tygodnia, bo no za cało to jemu się z reguły non -stop należy kolejnym Odcinkiem, ale to już 1 czerwca, będzie, którym omówię, będzie Testament Polski Podziemnej, przesłanie ostatnich żołnierzy wyklętych skazanych na karę śmierci w siódmego nieba. Uważam, że każdy, kto chce znać historię Polski, musi wysłuchać tego podcastu. Jest to co prawda długi, bo ponad 3 godzinny podcast składający się z dwóch części, ale tu są świadectwa ludzi. Tu są świadectwa ludzi, którzy byli gnojeni, którzy byli upodlani, którzy byli niszczeni i to w sposób taki, że nie jesteśmy sobie tego sami uświadomi. Zresztą tu jest cytowana wypowiedź Witolda Pileckiego, że on przeżył Oświęcim, ale to, co robiono w nim w komunistycznym więzieniu, to Oświęcim to była pestka. I właśnie o tym także jest ten podcast. Wysłuchajcie tego, zostawcie sobie na dysku Puśćcie później swoim dzieciom. Puśćcie innym znajomym. O tym powinien każdy wiedzieć. Przejdźmy do następnego odcinka. Będzie to odcinek 90. Kapoka, gdzie godaj Bartek Biedrzycki ocenia nam H1 kontra DM670, czyli Olympus, który wygrał w nagrodzie European Podcast Award. I no niestety... Moja ulubiona Martka Olympus została zmiażdżona przez Zuma w porównaniu. Mam nadzieję, że, jednak, że Bartek troszeczkę się podskoli z użytkowania Olympusa i da mi jeszcze trochę nadziei, że Olympus jeszcze może konkurować, chociaż ten Zoom h jest tańszy. Ale co dokładnie powiedział Bartek, to przesłuchajcie. Szczególnie podcasterzy powinni sobie przesłuchać, gdyż mogą wyrobić sobie zdania i... Zdobyć wiedzę, której tak naprawdę nie zawsze można dostać przeszukując fora. Dobry odcinek, polecam z całym sercem. Szczególnie, że krótki, mniej niż 15 minut. Przechodzimy do Marcina Czerczaka i Filipa Szareckiego. O tym razem już zapamiętałem nazwisko. I Lifehacker. Dziurki, szczurki, podbródki i koszulki. W sumie przyznam się szczerze, że zapamiętałem tylko yy, o samochodach dziurką, czyli jak zrobić sobie podstawkę pod kawę, ale przez moment pamiętałem, że było jeszcze coś tam innego dobrego. W sumie można przesłuchać. Dobrze mi się tego słuchało. Sorry chłopaki, nie zapamiętałem tym razem, o czym jeszcze mówiliście. Widocznie mi to uleciało, ale może wam się przydać, bo ostatnio chłopaki wyszli na prostą i robią lifehacki, które są dla mnie i dla moich znajomych użyteczne, więc polecam. I przechodzimy do jednego z lepszych podcastów jak zwykle do omówienia, czyli agent Tomasz UEFA faszyści. Nie wiem, jak to w skrócie opowiedzieć. Jak zwykle Tomasz Agencki zasypuje nas masą informacji i to ogromną masą informacji, gdzie nie można powiedzieć na, tym, na czym najbardziej można byłoby się skupić. Czy na Mniechasz Szaolin, czy na y, Ministerstwie Finansów, które Zabiera lodom dzieci, bo podwyższa VAT, czy też na socjalistach słowackich, na Baracku Obamie, no, na żydo masonerię, która dostaje najwyższe odznaczenie od Baracka Obamy. No nie wiem, sami wybierzcie i posłuchajcie. Polecam wszystkim sumieniem, warto. Kolejnym odcinkiem, który jeszcze omówię, ostatnim odcinkiem, przepraszam, który omówię w standardowym cyklu bo jeszcze dzisiaj będzie niestandardowy cykl będzie nucast prezydent i piec czyli Kuba Alduron Krzemiński opowiada jak John Bury. znowu ma nowego prezydenta i jak zbudować piec który pomoże nam w poznuklearnej rzeczywistości sam chyba sobie spróbuję taki piec wybudować i ciekawe czy mi się uda tak bo chciałbym zrobić taki piecyk i moje dzieciaki na pewno mi przy nim pomogą Jak zwykle bardzo dobry odcinek Polecam z czystym sumieniem A teraz Wyciągamy karteczkę I patrzymy co jeszcze powinno ukazać się W naszym katalogu A z różnych dziwnych przyczyn Nie wskoczyło A czemu nie wskoczyło To przeczytałam właśnie wypowiedź Którą Robert Napisał Otóż słuchajcie Ci, co mają podcasty na serwerach, a i coś tam, doczekali się w końcu zmiany kodowania znaków jedynie słusznego aplowego standardu na standard UTF-8, czyli wreszcie normalny. Niestety fachowcy zamiast zastosować konwersję po prostu uruchomili zmiany w jakiś sobie znany tylko sposób, który spowodował, że strony z narodowymi znakami diaktycznymi mają błędy w różnych miejscach, w tym i w nagłówkach, który jest bardzo istotny do czytania RSS-ów i niektóre agregaty sobie z tym nie radzą także wszyscy, którzy macie na serwerach APLA, podcasty, postarajcie się na nowo wprowadzić yy, tekst bo tam gdzie macie znaki yy, polskie lub inne, na przykład o umlauty nie, nie kopiujcie tego z komputera tylko wpiszcie je ręcznie dzięki temu wszystko będzie dobrze w rss -ie. Także za utrudnienia w podcastach, które się nie ukazały przepraszamy i mamy nadzieję, że uda nam się spokojnie dalej współpracować. A teraz wracamy jeszcze do podcastów, które nam jakoś dziwnie umknęły, ale udało mi się je wyhaczyć. Jeżeli czegoś nie wyhaczyłem, serdecznie przepraszam. 28 maja była masa kultury. W masie kultury, która nosiła tytuł hmm, Alternatywny Świat Stephena Kinga Pojawił się Mando. Wiecie co? Jeżeli gdziekolwiek się pojawia Mando, to wiadomo, że będzie Stephen King. I wiadomo, że to będzie dobry podcast. Tak, to był naprawdę bardzo dobry podcast. Nie spodziewałem się, że masa kultury będzie kiedyś tak dobra. I przyznam się, dodaję ją u siebie do osobnego rss żeby mi nie umykała. Naprawdę bardzo dobry podcast. Wspaniale mi się go słuchało. Możemy prześledzić między innymi... Wycieczkę po stanie Maine. stanie Maine, który stworzył Stephen King, bo Stephen King ostatnio pisze tylko o dwóch miejscach, o stanie Maine i chyba o Floridzie, bo pół roku mieszka w Maine, pół roku we Floridzie i chłopaki zabierają nas na wspaniałą podróż po twórczości Stephena Kinga. To jest jak osobna książka. Jakby oni to napisali, to ja bym to chętnie kupił i bym to czytał. Serdecznie polecam. Nie powinno Wam to umknąć. 30 maja pokazała się także Czerwona pigułka, gdzie w odcinku pod tytułem Życie z cukrzycą pojawia się osoba, która walczy z cukrzycą, która żyje z cukrzycą i to można powiedzieć bez takiego... Bez takiej łatki cukrzyka, gdzie można żyć normalnie jako cukrzyk. I on opisuje swoją całą historię od początku do końca. Bardzo polecam, naprawdę było dobre. 29 maja ukazał się NTDO, Witamy w Poznaniu oraz 1 czerwca dwa odcinki Hugo i... Hu, yy, hu, znaczy I dwa odcinki dodatkowo... 1 czerwca Hugo Lego i Hugo Lego i Babeczki. I te dwa ostatnie odcinki, powiem, zmiażdżyły mnie. Filip Dawidziński wziął do mikrofonu, do nagrywajki, Huga. Dzieciak, powiem tak. Dzieciak na dobrego podcastera. Weź Filip, został mu jakąś nagrywarkę, nagrywajkę, naucz go wpuszczać odcinki na internet i będziemy mieli nowego super podcastera. Mnie, moich kapci wyrwało, jak to słuchałem. Jestem zachwycony. Serdecznie polecam. Na tym zakończę ten przejezdny, bardzo stronniczy, bardzo subiektywny 22 od odcinek podcastofonu, czyli opis 22 tygodnia w polskim podcastingu. Zapraszam do wysłuchania w piątek o godzinie 21 podcastofonu live. Prawdopodobnie spotka się z wami Maciek Robert Kogut A może kto inny Zapraszamy serdecznie I tym razem nie będzie już opóźnień. Dziękuję za wysłuchanie Dobrnięcie do końca I Może tylko jeszcze powtórzę typy tygodnia Typami tygodnia są Podcast od piwie Imperium atakuje Następnym tygo typem tygodnia są zakamarki audio z braku sygnału oraz historia mojej imigracji Christ, czyli Krzysiek.